Pewna kobieta miała lidera, którego sobie bardzo ceniła. Był dla niej takim bardzo dużym autorytetem. On głosił jej słowo, głosił zakazalnicę. Bóg używał go w potężnej takiej mocy. Oddała swoje życie Jezusowi na podstawie Jego głoszenia. Widziała też, jak wielu innych ludzi oddaje życie i podąża za Jezusem. Jak Bóg używa w mocy. Cieszył się takim dużym autorytetem. Pewnego razu on wraz z żoną zaprosił ją do siebie, do domu. Tam w domu, gdy ona zaczęła przebywać razem z nimi, okazało się, że ten lider, który za kazalnicą zawsze elegancki, zadbany, w domu chodzi niechlujnie ubrany, niewłaściwie odzywa się do żony, okazał się, w jej oczach cielesnych. Oczywiście ona opowiadała tę historię już z punktu zwycięstwa. Opowiadała, że Bóg przemienił jej myślenie i już sobie z tym poradziła. Z tą pewną raną, z zawodem pewnym. Ale myślę, że nie jeden raz w naszym życiu jest tak, że my również patrzymy, gdy się nawracamy, patrzymy na Kościół, na wierzących właśnie w taki wy wyidealizowany sposób. To znaczy ja, będąc osobą nienawróconą, przychodząc do kościoła, ludzie mnie to witają, można powiedzieć, z otwartymi rękami, rozmawiają ze mną. Ja im mówię o swoich problemach, oni próbują mi pomóc. Ta pomoc okazuje się nie jeden raz skuteczna, czyli czuję się w jakiś sposób kochany przez nich. Ci ludzie opowiadają mi o wspaniałym, wielkim Bogu, którego bardzo kochają i robią to w cudowny sposób. Ja na nich patrzę właśnie z tej perspektywy, że oni są to aniołowie. Ale w pewnym momencie, gdy zaczynamy przebywać tutaj, w środku, gdy zaczynamy być, ta ciemna strona wychodzi na jaw. Okazuje się, że ktoś nas rani okazuje się, że zaczynamy dostrzegać słabości ludzkie, zaczynamy dostrzegać wady czyjeś, może nieraz wielu ludzi. Widzimy, że ich życie nie zawsze odpowiada temu, co mówią, co głoszą. Dostrzegamy jakąś, zaczynamy osądzać, podejrzewać itd. i tak dalej. Myślę, że w takim momencie, gdy w niewłaściwy sposób reagujemy na to wszystko, na te wszystkie negatywne myśli, to to jest taka pożywka dla diabła, który zaczyna nas wyprowadzać z Kościoła, który pakuje nasze manatki i powoli, stopniowo usuwa nas stąd. I może jeszcze nie jeden raz jesteśmy tutaj na naburzeństwie, jeszcze ciałem jesteśmy obecni, ale już nasze myśli, nasze serce nie jest tutaj, nie jest z tymi ludźmi. Nie wiem, czy pamiętacie, to kilka tygodni temu, głosiłem tutaj i mówiłem na podstawie listu do Kolosan o nowym człowieku. Mówiłem, że on odnawia się ustawicznie każdego dnia. Na czym polegało ta odnowa, ta, to odnawianie się? Ten Nowy człowiek odnawia się, to znaczy ciągle zamienia swoje myślenie na różnego rodzaju sprawy, tematy, dziedziny życia, swoje myślenie zamienia na, na myślenie Jezusa. Zamienia na myślenie Słowa Bożego. Czyli czyta Słowo Boże, widzi jak Bóg myśli i zaczyna myśleć w taki sam sposób. Powiedzieliśmy, że z jednej strony jesteśmy całkiem, staliśmy się nowymi stworzeniami. Zrodził się z Boga narodziliśmy się na nowo, zrodził się w nas duch, zaczęliśmy żyć. Wcześniej, zanim powierzyliśmy nasze życie Jezusowi, byliśmy martwi. Ten duch był w nas martwy. Rządziło nami nasze ciało, nasza cielesność. Z chwilą, gdy powierzamy życie Jezusowi, rodzimy się na nowo. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy właśnie czytali dalej list do Kolosa. Bo apostoł Paweł będzie nam coś mówił w tym temacie, od którego zacząłem dzisiejsze kazanie. Otwórzmy sobie list do Kolosan, trzeci rozdział. Od 12 do 14. Wtedy czytaliśmy od 9 do 11. Dzisiaj czytamy od 12 do 14. To jest pewna kontynuacja. Apostoł Paweł mówi, że staliśmy się, narodziliśmy się na nowo, odnowiliśmy się i teraz mówi, co z tego ma wynikać, do czego mamy predyspozycję, jacy tak naprawdę jesteśmy. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani w serdecznym współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto, kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił Wam, tak i Wy. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójną doskonałości. Jakbyśmy popatrzyli na cały ten fragment, który tak myślę, że taką całą myśl, która jest zawarta od, od pierwszego wersetu do 17, mówi o tym, że zawelkliśmy z siebie starego człowieka, później mówi o nowonarodzeniu i później mówi o dziedzinach naszego życia, w którym Chrystus ma panować. Czyli ma być Chrystus wszystkim we wszystkich. I tutaj pierwsza część, którą dzisiaj będziemy badać, nad którą się będziemy zastanawiać, dotyczy właśnie naszych relacji, naszego zachowania się w stosunku do ludzi, którzy są z jednej strony wierzący, nieraz może niewierzący, ale są w Kościele, a z drugiej strony objawiają w jakiś tam sposób objawiają swoją słabość objawiają swoją grzeszność. Apostoł Paweł mówi, w jaki sposób mamy budować Kościół Boży. W jaki sposób on chce, żeby ten Kościół, my jako nowonarodzone dzieci Boże, żebyśmy budowali naszą społeczność. Jak mamy się zachowywać. I pierwsza myśl, która z tego fragmentu mi się narzuca, na, na którą zwróciłem uwagę, to to, że Apostoł Paweł mówi, Prze to przyobleczcie się jako wybrani Boże, święci i umiłowani. Jako wybrani Boże, święci i umiłowani. Czyli mówi to w czasie teraźniejszym. Jesteśmy wybranymi, jesteśmy świętymi, jesteśmy umiłowanymi. On nie mówi będziecie wybranymi, będziecie świętymi, będziecie umiłowanymi wtedy, gdy będziecie posiadać pokorę, łagodność, współczucie i tak dalej. Tylko on najpierw mówi. I mówi, jako Czyli na dalszą część musimy patrzeć z tej perspektywy. Z perspektywy Bożego wybrania, z perspektywy świętości, którą mamy w Chrystusie i z perspektywy Jego miłości. Już taki jesteś. Pierwsze, pierwsza część, pierwsze słowo. Kim jesteśmy? Apostoł mówi, że jesteśmy wybrani. Ja myślę, że apostoł nie ma na myśli tego, że my teraz mamy poczuć się lepiej i mamy poczuć się lepsi od tych, którzy żyją w świecie. Bo my jesteśmy wybrani. Wtedy już zaczyna się porównywać. Do tego Słowem Boże nas nie zachęca. To, że jesteśmy wybrani, ma przede wszystkim prowadzić Cię do, do wdzięczności i do większej miłości. Bo Bóg nie wybrał Cię dlatego, że Ty taki jesteś, że Ty jesteś taki dobry, albo że coś szczególnego jest w Tobie, tylko wybrał Cię z łaski. Za darmo. W tym nie ma żadnej Twojej zasługi, czyli w niczym nie jesteś lepszy. Powiem tak, że nie jeden raz może być, to może być nawet przeszkodą. Będziesz czuł się zagrożony wtedy, jeśli inni będą wchodzić w, ten sam, w to samo miejsce, w którym Ty jesteś, będą się zrównywać w Tobą. Bo okaże się, że On ma dostęp do tego samego co Ty, że jest taki sam to, Boże Słowo mój, że jesteśmy ludem wybranym, tak? Apostoł Piotr, aby ogłaszać cnoty tego, czyli to, to, że jesteśmy wybrani, że jesteśmy Kościołem, ludem, że jesteśmy wybrani w Chrystusie. List do Efezjan mówi o tym, że my jesteśmy wybrani w Chrystusie. W Nim jesteśmy wybrani, nie poza Nim, ale w Nim jesteśmy wybrani, do tego, aby rozgłaszać Jego cnoty. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci nienagannie i tu dalej się zaczynam poruszać do przodu, święci myślę, że już wiele na ten temat żeśmy słyszeli że tutaj chodzi o świętość, którą, którą daje nam Jezus jeśli jesteśmy umieszczeni przez Boga w Chrystusie, to On patrzy na nas On patrzy na Jezusa i nas w tym Jezusie widzi świętymi widzi sprawiedliwymi Schmidt Wigglesworth, pewnego razu modlił się o człowieka pewnego księdza anglikańskiego, modlił się o wylanie Ducha Świętego. Dla nas świątkowców, to są bliskie klimaty. Był zachwycony modlitwą tego człowieka, no, rozpływał się, można powiedzieć. I na końcu ten człowiek zaczyna się modlić w taki sposób, kończąc modlitwę o Boże, uczyń mnie świętym, uczyń mnie świętym i czystym, uświęć mnie. W chwili, gdy Schmidt usłyszał te słowa, przerwał duchownemu mówiąc, człowieku, przestań, wydawało mi się, że jesteś zbawiony. Jestem, odpowiedział starszy mężczyzna, Schmidt Wyglesford. w takim razie jesteś święty, nieprawdaż? Jeśli zostałeś zbawiony, jak możesz być nowym stworzeniem i nie być usprawiedliwionym przez Boga tłumaczył Schmidt Wigglesford skoro tak, jestem zbawiony jestem usprawiedliwiony jestem święty wyznał ksiądz po czym podniósł swoje dłonie w górę i oddał od razu został wypełniony Duchem Świętym jesteśmy święci ale to ciągle może być prawda którą ty tylko słyszysz ty już wiesz, że nie możesz polegać na swoich uczynkach, że ze swoich uczynków nigdy nie będziesz święty. Słyszysz o tym, że tylko w Chrystusie możesz być święty, ale to dalej jest prawda, która dla twojego życia nie ma w ogóle znaczenia. Czyli dokładnie na swoje, na, na swoje grzeszne życie, na swoje problemy nie przenosisz tej prawdy, że jesteś święty. Co to znaczy, że jesteś święty? To znaczy, że jesteś wyposażony we wszystko do tego, aby zachowywać się tak, jak Jezus. Jesteś wyposażony we wszystko. W nowym człowieku jesteś wyposażony we wszystko. I możesz być święty. Powiem tak, często my patrzymy w taki sposób na siebie, albo towarzyszyło mi bardzo, przez długi czas towarzyszyło takie myślenie, że ja jestem grzesznikiem, który chce się uświęcać, który chce być lepszy który posuwa się do przodu. Jeśli patrzysz w taki sposób, to z góry, z góry zakładasz, że ty będziesz grzeszył. Z góry już w swoim myśleniu przyjmujesz postawę, że nie, w pewnych kwestiach nie uda mi się. W pewnych rzeczach jestem pokonany, jestem grzesznikiem. Może nie we wszystkim, a może tak w wielu rzeczach, a tylko w niektórych, czujesz się mocniejszy. Widzisz, chodzi o to, żebyś przyjął Boże myślenie do każdej sprawy, że jesteś święty, czyli w każdej dziedzinie, w każdej dziedzinie możesz zachowywać się tak jak Jezus. Nieraz myślimy też, że możemy być, że pewne rzeczy czynimy dla Boga, że pewne rzeczy czynimy po to właśnie, aby, aby stawać się świętymi, czyli zachowujemy pewne przykazania, zachowujemy pewne normy, pewne działamy tak jak, jak powinniśmy działać, myśląc o tym, że w ten sposób jesteśmy święci. Ale tak naprawdę my nic nie możemy sami z siebie dodać do świętości. My tak naprawdę możemy tylko patrzeć na Jezusa, który coś czyni i my czynić tylko to, co On czyni. Czyli ty nie masz w tym żadnej zasługi. Bierzesz tylko, czynisz tylko to, co czyni Jezus. Bierzesz z Jego świętości i żyjesz tą świętością. Powiem tak, chciałbym Cię zachęcić do tego, żebyś poszedł w tym kierunku. Bo jeśli masz problemy, jeśli są rzeczy, z którymi nie dajesz sobie rady, to znaczy, że jeszcze nie przyjąłeś Bożego Słowa, nie przyjąłeś Bożego objawienia, Twoje myślenie nie zmieniło się na temat tego, kim jesteś. Jeszcze nie zobaczyłeś tego, jak bardzo jesteś wyposażony w Chrystusie. Nie przyjąłeś tego przez wiary. Czyli w taki prosty sposób, jak Bóg mówi, że jestem święty, to jestem święty. Jak Bóg mówi, że mogę, to mogę. Jak Bóg mówi, że mam moc, żeby tego czy tamtego nie robić, to mam tę moc. W taki prosty sposób. Musisz to przyjąć przez wiarę. W inny sposób to się nie dzieje. Przez poznanie wiarę. Jesteś święty i umiłowany. Potrzebujesz... Wiedzieć, że jesteś kochany. Każdy człowiek, każde dziecko potrzebuje wiedzieć, że jest kochany. Jeśli ktoś nie wie, nie czuje tej miłości, to ciągle poszukuje jej i próbuje zasłużyć na tą miłość. Próbuje ją zdobyć swoim zachowaniem. Nie jeden raz przymila się, podlizuje się, albo czyni wiele innych rzeczy, żeby zdobyć tą miłość. Stare życie nie jeden raz, rodzice, inni ludzie, właśnie. Dawali nam tę miłość w oparciu o to, co my czynimy, jacy jesteśmy, jak się zachowujemy. Jak dobrze, no to cacy, jak źle, no to w tyle. I myśmy to, to wyczuli, myśmy to szybko zauważyli. I z chwilą, gdy zaczynamy dostrzegać tą naszą słabość, zaczynamy również czuć się niekochani, że ciągle nie zasługujemy na tę miłość. W Chrystusie jesteś umiłowany do końca. Bóg cię tak umiłował, jak umiłował Jezusa. Umiłował cię wtedy, gdy jeszcze byłeś grzesznikiem, gdy jeszcze nic nie zrobiłeś. On wtedy umarł za ciebie, abyś był zbawiony. Bóg cię od początku kochał. Ty potrzebujesz. Ty potrzebujesz tylko w to uwierzyć, potrzebujesz to przyjąć. Jeśli uwierzysz, to zaczniesz oglądać i doświadczać tego. Twoje życie będzie wynikać z tego, że jesteś kochany, a nie z tego, że chcesz zasłużyć na tę miłość. I to jest moc, słuchajcie, to jest moc. Gdy ja zobaczyłem, że Bóg mnie kocha bez względu na moje, moje życie, to jest ogromna motywacja. To jest ogromna motywacja do tego, żeby pójść za Nim, żeby być świętym, żeby, żeby zachowywać się tak, jak On chce, żeby się zachowywać. I czytamy dalej. Apostoł Paweł mówi, że jesteśmy przy wybraniu. Jako Kościół jesteśmy wybrani. Jesteśmy uświęceni, czyli mamy moc do tego, aby żyć życiem Jezusa. I jesteśmy umiłowani do końca. Możemy czuć się, kochani. I teraz z tej perspektywy apostoł Paweł mówi dalej. Przeto przeobleczcie się, tak? Jako właśnie te dzieci umiłowane, święte i wybrane. Przeobleczcie się w serdeczne współczucie. Biblia Tysiąclecia mówi o serdecznym miłosierdziu. Teraz apostoł Paweł daje nam listę tego, do czego mamy moc, jacy tak naprawdę jesteśmy. Teraz apostoł Paweł pokazuje nam, jaki potencjał jest w nas i do czego jest potencjał w nas. W naszym duchu, przez to, że zostaliśmy zrodzeni z Boga, jesteśmy święci. Mamy moc do tego, aby żyć, według jego, być, mieć serdeczne współczucie. Idzie w naszym, w naszym, nie tylko w naszym, w każdym Kościele, to, to jest wspaniała rzecz, jeśli takie coś mamy. Współczucie, empatię. Wtedy, gdy ktoś cierpi, wtedy, gdy ktoś przeżywa wspólną sprawę, my potrafimy, tak jak Jezus, współczuć Mu. Przeżywać razem z Nim te rzeczy. Tak? Wtedy, gdy ktoś nie daje sobie rady w swoim życiu, my przychodzimy i wspieramy taką osobę. Nie potępiamy, ale wspieram, mamy serdeczne współczucie. Serdeczne, już kiedyś mówiłem, to pochodzi z serca z wewnątrz. Widzisz, jeśli jesteś narodzony, tak? jesteś obrzezany, twoje serce jest obrzezane, tak? narodzone z Boga, to właśnie to jest w twoim sercu. Widzisz, i teraz może w swoich uczynkach jeszcze tego nie dostrzegasz, ale jak widzisz tylko pragnienie, do tego, czyli narodziłeś się na nowo i zobaczyłeś, że w tobie jest takie pragnienie, żeby mieć to serdeczne współczucie. To, to jest to i to jest dowód na to, że to jest w tobie, że ty tylko potrzebujesz Bożego objawienia, Bożego Słowa do tego, żeby to wprowadzić w życie. To jest w tobie. I każda następna rzecz jest w tobie. Widzisz, nie musisz o to walczyć. Potrzebujesz to przyjąć przez objawienie i przez wiarę. Wiara, która nie jest wysiłkiem. To nie jest to, że ja teraz będę tak mocno wierzył, że ja tak się zaprę samego siebie. Tylko wiara jest odpoczynkiem, czyli panie, ty to zrobisz. Ja się tym nie przyjmuję, ty to zrobisz. Ja to będę oglądał. Ty w tym działasz. Troszkę się przyglądam swojemu życiu i już widzę, że on działa w tej sprawie. Dalej, dobroć. Jezus był nazwany dobrym. Bogaty młodzieniec, mówi nauczyciel dobry. Jezus był nazwany dobrym, bo czynił wiele dobrych rzeczy. I myślę, że ta dobroć jest bardzo nam potrzebna w Kościele. Zwróćcie uwagę, jak bardzo takie dobre uczynki, dobre uczynki miłości właśnie z Ducha Świętego są nam potrzebne. Że ktoś zrobi coś miłego dla nas, że ktoś nas wesprze, albo my wesprzemy kogoś w trudnej sytuacji, czy finansowo, czy mentalnie, psychicznie, i na różne inne sposoby. Możemy obdarowywać ludzi, czynić dobro na różne sposoby. Słuchajcie, zobaczcie, jak nasz Kościół, nasz, każdy inny, będzie wyglądał, jeśli będziemy widzieć, że każdy z nas jest dobry, powołany do tej dobroci, do dawania, dobrych rzeczy. Dalej apost Apostoł Paweł mówi, że jest w nas pokora. Pokora, czyli wtedy, gdy widzimy czyjeś słabości, Widzimy, że ktoś sobie nie daje rady w jakiejś sprawie. Albo, że ktoś nas zranił, skrzywdził nas. My nie stawiamy się wyżej, tak? bo Boże Słowo mówi, że pokora to jest uważanie innych za wyżej stojących od, od siebie. Czyli tak naprawdę ja o wiele wyraźnie widzę swoją, swoje stare życie nieprzemienione. To, co ja robiłem w przeszłości, o wiele wyraźniej widzę, tak jak apostoł Paweł i to mi nie pozwala się postawić, podnieść głowę wyżej, bo u tego człowieka widzę tylko cząstkę, jakąś drobną cząstkę. Swoje życie o wiele lepiej, o wiele wyraźniej znam. Ta pokora to jest ciągła chęć dostrzegania w tych ludziach, którzy są słabi, którzy nie dają sobie rady, którzy nas ranią, dostrzegania Jezusa. To jest ja wywyższam Jezusa w nich które żyje w nich, jeśli są wierzącymi oczywiście. Pokora, to co Krzesiu, Jacek nie raz nauczał, pokora to jest stanie na gruncie Słowa Bożego, w prawdzie Słowa Bożego. I pokora buduje w nas taką, taką myśl Bożą, że gdy widzimy po prostu, że ktoś upada, że ktoś żyje i niejako chce żyć w nieboży sposób, czyli chce żyć ponownie dla grzechu. To ta pokora, to słuszeństwo Chrystusa wymaga od nas napomnienia takiej osoby, wymaga takiego zdecydowanego postawienia się i powiedzieć tej osobie, słuchaj, popełniasz poważny błąd. Idziesz w złym kierunku pokazania jej tego. To jest pokora, bo Bóg, On nie chce dopuścić, On walczy i chce Ciebie używać w stosunku do tej osoby, która jest zagubiona w danej sprawie, która nie dostrzega. I my nie napominamy tych ludzi, którzy są sławi, którzy wiedzą, tak że są sławi, że nie dają sobie rady, wyznają, walczą. Nie. Ci ludzie nie potrzebują napomnienia. Oni potrzebują wsparcia. Napominamy tych, którzy są krnąbni. I tu dalej Boże Słowo mówi, że jeśli napominamy, to w łagodności. I tutaj znowu apostoł Paweł mówi, że taką cechą jest łagodność. W Kościele powinna być obecna łagodność, czyli jak zwracamy uwagę w to, to łagodnie. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Czyli ty w pewnej pokorze dostrzegasz również swoją słabość. To nie pozwala ci wywyższyć się ale w takiej łagodności. Nie z krzykiem. Nie chcemy wystraszyć tych ludzi, żeby oni ze strachu teraz zaczęli we właściwy sposób żyć, bo to nie jest ta droga. Wymusić na nich. Słuchaj, nie będziesz mógł tu przychodzić, jeśli będziesz tak i tak się zachowywał. Nie chcemy wymusić tych. Chcemy, żeby oni poznali Jezusa, zobaczyli, że Boży styl życia jest o wiele lepszy, o wiele wspanialszy. Napominamy z łagodnością krnągły, dalej, drugi Tymotusza 2.25, 25. W nadziei, że Bóg przywiedzi ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy, ciągle musisz mieć nadzieję, to jest Boże Słowo, że dana osoba przyjdzie do Chrystusa i nawróci się. Jeśli zakładasz, że ona już jest tak zatwardziała, że nie jest w stanie, to nie jest gorza myśl. Musisz mieć ciągle nadzieję. Ty nie znasz tego człowieka nadziei, że Bóg przywiedzie kiedyś tą osobę do upamiętania i poznania prawdy. Bóg chce, aby każdy człowiek był zbawiony, aby każdy był ratowany. To jest Jego pragnienie, Jego myśl. I my powinniśmy być takiej myśli. Nikogo nie możemy skazać przez to, że nie będziemy głosić Jezusa, nie będziemy głosić Mu zwycięstwa w Chrystusie, napominać Go. Dalej cierpliwość apostoł Paweł w imieniu. Nieraz nam się kojarzy, ja, ja też tak myślałem, że cierpliwość to jest umiejętność czekania. Czyli czekam i potrafię długo czekać, aż coś się zmieni, aż coś ulegnie zmianie. I jeśli patrzymy z perspektywy słabości ludzkich, o których ten, ten fragment głównie mówi, to my czekamy, że Bóg coś zrobi, że, że coś się zmieni. Tylko widzisz, Boża cierpliwość to nie jest samo czekanie, ale to jest umiejętność czekania we właściwy sposób. W Bożym charakterze, na przykład nie narzekając. Czekasz, nie narzekając. Czekasz, nie osądzając tej osoby. Czekasz na to i kochasz tę osobę. Czekasz, jak dalej będziemy czytać, i przebaczasz jej. Czekasz i jesteś pełen pokoju. To cię nie denerwuje, że twój współmałżonek czy twoja żona ciągle popełnia te same rzeczy. Ciągle nie odkłada jakiejś ściereczki na miejsce. Ciągle czegoś nie robi. Nie denerwuje Cię, że Twoja żona ciągle nie jeździ tym autem tak, jakbyś chciał, żeby ona jeździła. Przebaczenie, ostatnia rzecz. To Boże Słowo mówi, że mamy przebaczać, jak Chrystus przebaczył nam. Widzisz, On przebaczył nam do końca. On umarł i poniósł całą naszą karę. I To wszystko, co nas miało spotkać z powodu naszego grzechu, spotkało, spadło na Jezusa. A my nie jeden raz, jako wierzący, chcemy przyjrzeć się, chcemy kogoś ukarać. Może nie czynem, ja tak jak ktoś zrobi mi, zada mi ból, to ja tak przez tydzień nie będę się odzywał, żeby ta osoba poczuła, jak bardzo mnie zraniła. Nie dam jej przystępu do siebie. Ja już się trochę odsunę od niej, bo nie chcę być zraniony. Widzisz, Jezus się przesunął. On był gotowy na to, żeby być zranionym. On tak nas kochał. I Ty tym bardziej powinieneś się przesunąć do tej osoby, która Cię zraniła. Powinieneś dać jej możliwość patrzenia, albo inaczej, Ty powinieneś, powinieneś dać jej możliwość, żeby ona odczuła to, że nic się nie zmieniło. Jak ona przyszła, poprosiła Cię o wybaczenie, czy nie poprosiła Cię o wybaczenie, tak? On na, na przykład nawet nie wie, że Cię tak bardzo zraniło. To powinieneś patrzeć na nią tak, jakby nic się nie stało. W ten sam sposób, ten sam przystęp. To na pewno, na pewno musimy być w tym mądrzy. Nie chcę wylać dziecka, że tak powiem, z kąpielą, bo to nie chodzi o to, że my teraz, jeśli ktoś zrani jakiś tak ekstremalny przykład, pedofil zrani nasze dziecko, to że my teraz będziemy nasze dziecko dawać jemu do, pod opiekę. To nie o to chodzi. Ale on powinien, bo stosujemy pewne ograniczone zaufanie, ale on powinien czuć, że Go kochamy, że mamy tę miłość dla Niego. Bóg przebaczył nam do przodu. Tak, Jezus umarł za nasze winy wtedy, gdy byliśmy grzesznikami, czyli On nie czekał, aż my się nawrócimy, a zrobimy porządek w naszym życiu. Nie, On przebaczył nam do przodu. I to, co jest ważne: przebacz swoje żonie, przebacz swojemu mężowi, przebacz każdemu bratu do przodu. Z góry zdecyduj się dzisiaj już teraz. Przebaczam wszystkim, tak jak Chrystus mi przebaczył, wszystko do przodu. Chrystus umarł do przodu za nasze winy. Nie myśl o tym, jak trudno takim być. Widzisz, Jeśli zastanawiasz się teraz, że jak trudno być cierpli, jak trudno jest nosić czyjeś winy, czyjeś zranienia, jak trudno przebaczać, to widzisz, ciągle nie zrozumiałeś tego, co jest czym dla ciebie. Ty możesz to wziąć. Przez wiarę tak naprawdę jesteś taki. I to, co się ma stać, to masz przyjąć odnowę, odnowę swojego myślenia i przyjąć taki styl życia, bo Chrystus go umieścił w tobie. Amen.